Sobota 21 października 2023 roku. Słuchacie właśnie 469 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami lekko skostniały Szymas. Szymon Cieśliński. Witam serdecznie. Witam Was i zapraszam w podróż przez osteoporozę, czyli miasteczko, miasteczko kościotrupów, stworzone przez duet Paweł Kędzierski i Radosław Orzeł w komiksie Szkielety Łowcy Skóry". Polski komiks niezależny. Szkielety Łowcy Skór to polski komiks niezależny, który nabyłem bodajże w sklepie Gildi. Ręki sobie nie dam uciąć, ale tak mi się wydaje. No i dlaczego po niego sięgnąłem? Otóż od urodzenia mieszkam w Łodzi i zawsze gdy widzę hasło Łowcy Skór, czuję się w obowiązku dodać daną pozycję do domowej biblioteczki. że wyszło sucho i strasznie. No ale tak, serio, jak widzę łowcy skóry, to od razu klikam no i tym razem też kliknąłem i nie uprzedzam wszelkie pytania. Nie pracowałem i nie pracuję w pogotowiu, ale lubię bigos <głos> ciągnąc ten suchy wątek, chociaż po Wielkopolsku raczej nie po łódzku. A drugim powodem, dla którego sięgnąłem po ten komiks był fakt, że znajdował się w gildii w kategorii komiks polski horror. Ja raz na jakiś czas Czasem częściej, czasem rzadziej przeglądam właśnie te kategorie też, między innymi w sklepie Gildii, nawet jeżeli ostatecznie kupuję gdzie indziej, no to przeglądam tam sobie tę kategorię i sprawdzam, co nowego w tym polskim horrorze wyszło i właśnie o ile nakład pozwala, no to wszystko, co się tam pojawia, trafia potem do mojej biblioteczki i tak też się stało z Łowcami Skóry. Zastanawiałem się Teraz przed tym nagraniem, czy nie omówić dla was kolejnego komiksu Tomasa Ota, bo tydzień temu omawiałem jego las, ale uznałem, że nie, nie, może lepiej sięgnąć właśnie w tym tygodniu po coś lżejszego. Też kiepsko się czułem wczoraj, dzisiaj, jakoś pogoda się psuje, wiecie, pada całymi dniami, ciśnienie skacze, mam migrenę, tak pomyślałem, nie, nie, wezmę coś właśnie lżejszego i tak grzebałem w gigantycznym stosie komiksów na moim biurku i wpadły mi w ręce właśnie szkielety Kędzierskiego i Ogła. i no Nie spodziewałem się tego, co tutaj dostanę. Wy pewnie też się nie spodziewacie, więc zostańcie ze mną. Teraz powiem tylko, że jeden tom tego komiksu kosztuje aktualnie 30 zł na gildii, a wyróbmy dobrze 20 zł, więc odsyłam do sklepu Michała zainteresowanych i mówię jeden tom w sumie tom to jest duże słowo, no bo to jest taki większy zeszyt w miękkiej oprawie. Nie wiem, to jest chyba format A4, ale pewności 100% nie mam, nie porównywałem. I taki zeszyt liczysz sobie 52 strony i zawiera czarno-biały komiks, więc w pakiecie za 40 do 60 zł dostajemy 104 strony komiksu. Pierwszy z tych dwóch umownie powiedzmy tomów ukazał się dwa lata temu, 2 listopada 2021 roku. Drugi zaś rok temu, 23 września 2022, czyli w tym roku ukaże się kontynuacja. No to już czas pokaże. Na razie takowej jeszcze nie ma. No i teraz, gdy otwieramy ten album, no to wita nas e, informacja. Tutaj biorę album do ręki, otwieram i wam przeczytam, co tutaj czytamy. Drogie szkielety, komiks, który trzymacie w rękach, jest kręgosłupem większej całości. Są to nie tylko rysunki, ale również muzyka i lifestyle. To dopiero początek wspólnej podróży po czarnych odmętach, osteopagozy i kościotrupistanu. Znajdziecie nas również na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Piszcie gmail.com. Komiks powstał dzięki wsparciu miasta Gdańsk. To jest ciekawe, bo to jest totalny niezal ale powstał właśnie przy wsparciu miasta Gdańsk. No i jak słyszycie, twórcy są też obecni w mediach społecznościowych. Na kanale YouTube dostępne są aktualnie trzy piosenki ze słowami rysownika, co ciekawe, Kędzierskiego. Dwie wykonuje Szymon Burnos, a trzecią niejaka Tati. No i są w porządku. Nie będę nic więcej mówił. Okej, okay, się tego słuchało. Instagram i Facebook są aktywne. Paweł Kędzierski cały czas publikuje nowe paski komiksowe. Takie na 1, 2 e, czy 4 panele, e, i ostatnie są z dzisiaj, wczoraj, i tam no, z, o, z ostatniego dosłownie czasu. Więc e, te media społecznościowe są cały czas aktywnie prowadzone. No ale teraz już skupmy się na komiksie. W tej pierwszej części trafiamy do Osteoporozy, miasteczka zamieszkanego przez szkielety i w ogóle trafiamy do świata szkieletów. Tam, na cmentarzu przemienienia, nomen omen przemienia się martwe szkielety w żywe. I na takim cmentarzu, właśnie na tym konkretnym cmentarzu, pracują White Dudley, McCluskey i Scalp. W trakcie zmiany, w trakcie pracy, na miejscu pojawia się Mr. Skin. Tajemnicza, zakapturzona postać, która strzela do skalpa, przemienia go w skórzany worek, a następnie porywa no i ucieka. Kluski i Y. Dudley informują o sprawie swojego przełożonego: Il dottore Triceratopsa ciężko to wymówić i to P w środku tam jest w tej jego nazwie. To nie jest błąd. I ten przełożony każe im ignorować porwanie skalpa i zająć się czymś innym. Zająć się przemienieniem szkieletu behemota, którego wyrzuciło na plażę. Bohaterowie udają się tam, ale wbrew zaleceniom szefa chcą tylko jednego. Chcą uciąć prącie behemota. A po co im ono? No wiecie, ludzkie szkielety nie mają penisów, bo penis ludzki nie ma kości a Mac Kluski ma na oku pewną ślicznotkę, Almę Ingarden, więc no, chcąc jej zaimponować potrzebuje penisa. I tak zaczyna się rozpisana na 100 stron przygoda. Dlaczego Mister Skin porywa szkielety? Czym nawożony jest cmentarz przemienienia? Czy Mac Kluski wykorzysta kość prącia behemota? Odpowiedzi poznacie w trakcie lektury. I to brzmi pewnie mocno, abstrakcyjnie. Trochę pewnie bym się nabijał. Może nawet mi nie wierzycie teraz, ale rzeczywiście o tym jest ten komiks. Nie? I w gruncie rzeczy właśnie to jest abstrakcyjne, co wcale nie oznacza wysokiego progu wejścia, ale znowu jest jedno duże ale. Ja myślę, że Szkielety, te dwa tomy, bo to jest jedna historia, ten podtytuł Łowcy skór, właśnie część pierwsza, część druga, to już jest tutaj zamknięta historia w dwóch zeszytach. Ja myślę, że to można czytać jako taką humorystyczną, groteskową, czy wręcz bizarną opowieść o przygodach właśnie dwóch trochę pierdołowatych mężczyzn i można czerpać z takiej lektury przyjemność, bo komiks bywa zabawny. Mamy żarty słowne, żarty sytuacyjne, bohaterowie są właśnie trochę nierozgarnięci i Myślę, że to się jakoś tam może sprawdzać, przy czym e, to nie jest komiks raczej dla dzieci czy młodzieży, raczej dla starszych odbiorców e, z wielu różnych przyczyn, co zaraz rozwinę e, i nie przez jakąś wulgarność czy coś takiego, wiecie, sama obecność e, no, prącia, behemota. E, to nie jest coś, co sprawia, że to jest od razu dzieło dla drżałego odbiorcy, ale chodzi mi o to, że on ten humor raczej będzie nieprzystępny dla młodszych. O, może tak to na razie uprośćmy. I ja też się nastawiałem na coś takiego po prostu lekkiego, humorystycznego, etc. I to, czego się zupełnie nie spodziewałem, to palimpsestowa konstrukcja tej opowieści. No bo w gruncie rzeczy Orzeł rozpisał tutaj nie tyle przygodę, co taką nieoczywistą satyrę na rzeczywistość. Bardzo nieoczywistą, bo i nie do końca czytelną i przystępną. Sam pewnie nie odczytałem nawet połowy nawiązań, parafraz, paratekstów, komentarza. Jest tego tutaj cała masa, ale o tym więcej za chwilę. A teraz jeszcze słówko o warstwie graficznej. Mamy rysunki Pawła Kędzierskiego i są to czarno-białe ilustracje, kreska kartunowa, oprawa dość minimalistyczna. Każda strona wygląda tak samo, czyli mamy sześć paneli ułożonych po dwa w trzech rzędach. Jest to narracja bardzo prosta, no nieszczególnie też ambitna, porywająca, ale pasująca do satyrycznej opowieści, pasująca do opowieści, która w gruncie rzeczy, no jakby mi ktoś opisywał to i bym nie widział tego komiksu, to też bym sobie wyobrażał paski komiksowe. Nie? I tutaj dostajemy coś takiego. Kędzierski rysuje sprawnie, bo potrafi narysować kilkanaście różnych szkieletów tak, że nie będą one się nam myliły ze sobą. Potrafi także oddać dynamizm różnych scen, jakiegoś pościgu czy sceny walki. Sprawnie bawi się cieniem. Zresztą mamy tutaj zarówno kadry, gdzie widzimy rysunki jak gdyby czarno na białym, ale mamy też odwrócone barwy gdzie de facto cały, kadr, e, cały panel jest czarny, a tam zarys postaci i tła jest biały. E, Kędzierski nie przywiązuje jakiejś wielkiej wagi do drugiego planu czy teł, ale gdy już je rysują, to są w porządku. Tak? Pasują do, tego, e, do reszty obrazka i, i są klimatyczne. Mamy tu też kilka e, wizualnych nawiązań do tekstów kultury, np. do liśnienia Kubryka e, czy do niekończącej się opowieści. I co istotne, ten świat przedstawiony jest naprawdę, tutaj kreślę cudzysłów, szkieletowy i kościsty. Chodzi o to, że elementy kości zostały wplecione w architekturę miasta, w design różnych obiektów życia codziennego i są po prostu wszędzie obecne, wszędzie widoczne. Przykładowo mundur, taki wojskowy, ma naszyte kości zamiast gwiazdek. Jakieś tam inne marynarki, kamizelki mają... Kostki zamiast guzików zwykłych. Silosy mają kształt połowy kości. Tu i ówdzie zobaczymy jakieś czaszki zwierząt, czyli dinozaurów. I takich elementów właśnie wizualnych, kościstych, kreścia cudzysłów, jest tutaj wiele. I zresztą podobny zabieg zastosował scenarzysta orzeł w warstwie językowej, bo szkielety rozmawiają ze sobą znanym nam językiem polskim, ale dopasowanym do szkieletowej rzeczywistości. Chodzi o to, że na przykład wyrażenie przyprawić o zawał, Funkcjonuje tutaj w formie przyprawić ogarka kości. Stracić z oczu zamieniono na stracić oczodołów, no bo szkielety nie mają oczu. I tego jest całkiem sporo. Niektóre takie nowe wersje powiedzonek po prostu są. Niektóre no, wydają się być stworzone troszkę na siłę, ale inne po prostu bawią i zaskakują. I ostatecznie raczej oceniam to wszystko bardzo na plus. Poza tym właśnie a propos tych żartów takich słownych i tego wpychania kości i śmierci. W świat na to szkielety pracujące na cmentarzu piją, uwaga, denat urat, denaturat, badumcy. W strefie wellness zamiast zwykłej sauny i basenu mamy fluoryzację i gaz musztardowy. I tak dalej, i tak dalej. No ale nie będę wam teraz wszystkiego tutaj wymieniał. Myślę, że już macie zarys, jak to zostaje zaprezentowane właśnie wizualnie i językowo, więc teraz wróćmy do treści i tej palimpsestowości, tej mnogości znaczeń. I zacznijmy od bohaterów. Mamy w ogóle stronę z rozgryzowanymi postaciami i ich właśnie imionami, nazwami, pseudonimami. No i pojawiają się tutaj Mac Kluski, Alma Ingarden, Fila Ausgarden, Why Dudley, Napoleonka Wyszyńskaia, ja, Mr. Skin, Ildotore Triceraptops, Totenkop, Kocio-mówczyni La Jolla Dolor i Kot-Kotstein, Thousand Vassa, Prometheus X i Abażur. <głos> I zresztą, że mi to ciężko w ogóle wypowiedzieć teraz, tak, żeby się nie pomylić. I to pewnie brzmi mocno abstrakcyjnie i takie też jest. I tutaj nie wszystko jest dla mnie czytelne. Nie wiem na przykład, czy McCluskey to jest nawiązanie do jakiegoś konkretnego bohatera jakiegoś amerykańskiego filmu, pewnie westernu, tak bym obstawiał, czy może to jest po prostu taki polski wariant McKenzie'ego, etc. McCluskey. Nie wiem, do kogo nawiązuje Why Doodley, no mamy Y, tak, i Dudli, ale nie wiem, kim ma być ten Dudli. Jako germanista rozpoznaję za to oczywiście nazwisko Thousand Vassera, bo to jest żart z austriackiego aktywisty Friedensreisia, Hundertwassera, zresztą to też jest pseudonim artystyczny, on się nie nazywał, Reich, Hundertwassa, ale nieważne. Mamy Kopfa, czyli policjanta, ale w Dowódcy SS czy innego Gestapo, więc tutaj to nawiązanie jest bardzo czytelne. Finałem historii jest wydarzenie określane jako zmierzch bogów, czyli Götterdämmerung, więc mamy kolejne takie nawiązanie powiedzmy germanistyczny. Jestem filologiem germańskim z wykształcenia, więc właśnie widzę, nie? ten Totenkopf, Gryter, Demerung. Chodzi oczywiście o Ragnarek, ale Kędzierski zdecydował się zaporzucić nazwę nie ze Skandynawii, a wziąć ją od Niemców, z pierścienia Nibelunga, Richarda Wagnera. Poza tym mamy tutaj prokuratorkę, Napoleonkę Wyszyńską ją I Napoleonka, no to wiadomo Napoleon, ale Wyszyńska-ja jest oczywiście inspirowana straszną z historii Europy i świata, czyli Andrzejem Wyszyńskim, takim najbardziej krwawym prokuratorem generalnym ZSRR. To jest ten facet, któremu przypisuje się autorstwo słów Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. To on w sumie odpowiada w dużej mierze za morderstwa z okresu wielkiego terroru. I tutaj mamy właśnie postać gdzieś tam już samą nazwą, ale nie tylko do niego nawiązującą. Mamy Mr. Skina, który jest no nawiązaniem do subkultury skinów i powiem wam, że płakałem ze śmiechu, gdy właśnie w komiksie pada, że teraz to jest Mister Skina, kiedyś to był, był tylko zwykłym skinem. Piękna rzecz, nie spodziewałem się tego zupełnie. Szanuję. Il Dottore no to zakładam nawiązanie do Komedii del Arte. Prometheus X to jest Evil Prometheus po prostu. La Jolla Dolor to brzmi trochę jak postać z telenoweli. Zresztą ta postać wygląda też jak Meksykanka, więc zakładam, że to jest właśnie nawiązanie do jakiejś meksykańskiej, kolumbijskiej, wenezuelskiej telenoweli. Ale ja się na tym nie znam, więc nie mam pojęcia, czy chodzi o, nie wiem, no z naszych właśnie czasów mojego dzieciństwa, to nie może Esperalda, czy jakiś późniejszy odmienić los. Nie mam pojęcia. Mamy też dwie postacie, które nazywają się Ingarden i Ausgarden, co jest przezabawne, jeżeli zna się język niemiecki. Ingarden i Ausgarden. I tak się składa, że te postacie śnią, a sny w tym świecie są zakazane i w tych snach przepowiadają przeszłość. I no, Ingarden to jest oczywiście nawiązanie do znanego fenomenologa. I moja wiedza o szkole fenomenologicznej, o Huserlu, Schelerze, Ingardenach jest raczej wątła, więc no nie wiem, jak to wszystko interpretować, no ale ewidentnie powinniśmy odczytywać sen szkieletów, a więc to odczytywanie przeszłości, czynność zakazaną jako sposób na poznanie rzeczy samych w sobie, co według współczesnej wiedzy o snach e, chyba jest absurdalne, ale może właśnie o to chodzi, może to jest taka fenomenologia w krzywym zwierciadle, <śmiech> nie wiem. W dodatku Ingarden, co mnie też strasznie bawi, ma na imię Alma i są delikatesy Alma, a rodzina Pani Almy produkuje humus, który z kolei odgrywa ważną rolę tutaj na tym cmentarzu, no ale już nieważne, nie będę tego rozwijał, ale jak słyszycie, już w samych kreacjach bohaterów, w samych ich imionach, nazwiskach, ksywkach, Kędzierski ukrył masę, przepraszam, nie Kędzierski, tylko Orzeł ukrył masę treści, zresztą może obaj, nie wiem tutaj, kto za to ostatecznie odpowiadał, ale właśnie to już jest na tym poziomie niezwykle ciekawe i no, no, głębokie to może złe słowo, no ale w końcu, że no, jakiego innego użyć. No, już zostanie przy tym, tak? Ciekawe, głębokie, nietypowe, tak samo jest z samą fabułą, bo ona pozornie skupia się na przygodzie naszej dwójki i śledztwie. Ale umówmy się, to już jest trochę dziwne, nie? No, bo mamy jednak satyryczny komiks i tego typu historia e, wymaga konkretnej narracji. I ja wręcz bym oczekiwał, nie? że to będzie opublikowane w formie po prostu pasków czy takich krótkich historiek, no a Kędzierski, Kędzierski Orzeł postanowił zaprezentować papierowe szkielety właśnie w formie takiej stustronicowej historii i rzeczywiście no, na stu stronach te dwa szkielety prowadzą śledztwo w sprawie Mr. Skina, czy Mistera Skina, ale jednocześnie każdy zeszyt składa się z kilku mniejszych części, które niekoniecznie są typową przygodą bohaterów, a właśnie bardziej jakimś komentarzem satyrycznym. Są To, to wprowadza trochę chaos, ale jednocześnie no, atrakcyjnie całą opowieść, no bo sama ich przygoda umówmy się, no nie jest jakoś super pasjonująca, to bardziej te wydarzenia między początkiem a finałem gdzieś tam są tym, co jest właśnie głębsze, ciekawsze, pełniejsze treściowo. I taki przykład z drugiego tomu. Trafiamy tam do Muzeum Sztuki Współczesnej, które musi sobie poradzić z kryzysem niepopularności, w sensie nikt tam nie przychodzi do tego muzeum. I na blisko czterech stronach, w sumie tylko czterech stronach, wyśmiewane są różne absurdy funkcjonowania galerii sztuki i muzeów. Czytamy tam przykładowo, żeby dostać dotację, muzeum musi zgromadzić odpowiednią ilość gości, więc bardziej opłaca się nomen Omen, opłacić zwiedzających niż inwestować w sztukę. Tak ważne po prostu, żeby ludzie przyszli, dotacja będzie i tyle. Poza tym aktualnie odbywa się tam wystawa na której nie ma eksponatów, są jedynie tabliczki wystawowe. Kuratorka wystawy na zdziwienie zwiedzających reaguje taką trochę pasywną agresją i ironią, bo pyta, o, znowu nie czytaliście tekstu kuratorskiego przed wizytą w muzeum, tak? No wiadomo, no bo każdy czyta oczywiście ulotki, teksty kuratorskie, etc. Pojawiają się też żarty po prostu z eksponatów sztuki współczesnej, żarty z samych kuratorów, z tego jak kurator też trochę zastępuje twórcę i samodzieło w galerii sztuki. Mamy komentarze, właściwie nie komentarze, tylko żarty ze zwiedzających, żarty z networkingu w trakcie jakichś tam wernisaży, czy z integracji właśnie, żarty z newsletterów i sprzedaży list mailingowych i to wszystko na właśnie niecałych czterech stronach. Mało miejsca, sporo treści i bardzo mi się to podobało, tylko znowu to nie było to, czego się spodziewałem, bo wiecie, ja myślałem, że przez to przelecę, to będą takie szybkie historie, jakiś taki Garfield, tylko ze szkieletami, a tu się okazało, że właśnie na tych czterech stronach, które spędziłem kilkanaście minut, przeglądając je sobie od początku do końca i potem znowu od początku do końca i potem analizując poszczególne kadry, mimo że tam od strony graficznej też jakoś bardzo dużo się nie dzieje, no bo właśnie tyle jest tej treści, tak, na krótkiej, niewielkiej przestrzeni. Może, o, tak to ujmijmy. I ten komiks właśnie, nie wiem, potem przykładowo bohaterowie piją, zwiedzają jakiś lunapark i udają się nagle na miejsce wieszania obrazów. No i to było dla mnie nieczytelne, ale to nawet autor uznał, że to jest nieczytelne, więc umieścił przypis. proszę z Google, wieszanie obrazów. No i wtedy dopiero zaskoczyło u mnie też, że to jest nawiązanie do 1794 roku i wieszania obrazów targowiczan podczas insurekcji kościuszkowskiej i tego typu Abstrakcyjnych i hermetycznych nawiązań jest tutaj więcej. Nie wszystkie są aż tak abstrakcyjne jak, no właśnie, nie wiem, satyra na instorekcję kościuszkowską, ale mimo wszystko no to nie są rzeczy przystępne dla, nie wiem, dwunastolatka, tak? Czy, no nie wiem, no, policeum już może ktoś więcej tutaj odczyta, ale to, to mimo wszystko raczej są, jest doświadczenie dla osoby dorosłej, która już te dwadzieścia kilka lat przynajmniej funkcjonuje jakąś tam edukację ma za sobą i tak dalej. I ten komiks serwuje, tak jak mówiłem, komentarze na temat różnych, różnych dziedzin życia i różnych zjawisk na temat ekologii, filozofii, kapitalizmu, państwa policyjnego, ale też lewicowych manifestacji z drugiej strony. Mamy metakomentarze dotyczące samego medium komiksu, tego konkretnie też komiksu. Mamy też tutaj bardziej wizualna, ale nawiązania do Trumpa, Putina, papieża. I mówię, że to jest zabawne, bo osobiście no kilka razy się chichałem, na przykład, gdy mamy to w ogóle jest mega koncept, mamy pro- i antyekologiczną manifestację, takie dwie kontrmanifestacje i część osób jest w przebraniach pingwinów, a reszta, ta druga manifestacja w przebraniach, nie wiem, aborygenów i to już wizualnie po prostu jest totalny mindfuck za przeproszenie. A dodatkowo jeszcze ten wątek ekologiczny myślę, można traktować trochę też jako głos w temacie w ogóle wszystkich manifestacji. Ale też przez to, że mówimy o e, szkieletach, o, p, p, o ożywianiu, przemienianiu martwych szkieletów w żywe, etc., to to jest trochę też głos w temacie eutanazji, aborcji czy kary śmierci, więc takie poważniejsze rzeczy, ale obok tego ciągnie się cały czas wątek kości prącia behemota, która w pewnym momencie zostaje zamieniona na przykład w latający dywan przez zaklinacza węży i takie rzeczy się tutaj dzieją, nie? Ja się w ogóle dziwnie czuję, gdy o tym mówię na głos, ale tak właśnie jest. Więc szkielety na powierzchni są komedyjką, która myślę może jakoś tam funkcjonować w każdej biblioteczce praktycznie, ale pod tym płaszczykiem, pod tą powierzchnią ukryty jest właśnie ten cały ogrom znaczeń i komiks raczej dla dorosłego czytelnika. Nie na zasadzie 18+, bo wulgarny, czy tam, nie wiem, bo tematy jakieś zakazane, tabu są poruszane, tylko przez ten, no jednak próg wejścia do tej, głębszej bardziej ukrytej treści. Samo użycie zresztą w Polsce też bohaterów jako bohaterów symbolu SS, tak tego Totenkopfa i żeńskiego odpowiednika prokuratora generalnego ZSRR, no to jest dosyć odważne i no znowu, no raczej to nie jest motyw dla dzieci i młodzieży jasny i czytelny jasne, no to jest nie zal, tak to jest komiksowy underground rzecz już na starcie bardziej dla koneserów jak to niektórzy mówią no w sensie dla osób siedzących po prostu w tych konkretnie komiksach przeciętny zjadacz chleba zresztą na to nigdy pewnie sam nie trafi jasne, ale ja nadal jestem zaskoczony czy jednak jest to właśnie jakieś takie wielkie odkrycie, nie wiem, nawiązując do fabuły komiksu, czy to jest odkrycie na miarę pacyfistycznego humusu? Czy to jest niezal idealny? No nie. Po pierwsze, przez tę pewną nieczytelność, a po drugie, ma jeden duży minus. Moim zdaniem takim dużym minusem jest brak redakcji i korekty. Wiadomo, komiks. Tekstu nie ma dużo, ale w każdej z tych dwóch części znalazłem kilkanaście różnego rodzaju wpadek. Przykładowo, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Pierwsza strona drugiej części czytamy wystryganie zamiast wystruganie. Na drugiej stronie mamy słowo zajdziemy zamiast znajdziemy. Potem mamy kopow to ten Kopow tak? Zamiast Kop. Później mamy gwiazdkę przy jednym z dymków, ale brak przypisu. No i tak mógłbym jechać dalej, strona po stronie, tylko to nie ma sensu. Chodzi mi po prostu o to, że tych wpadek jest dużo i bardzo szkoda, no bo one wybijają trochę z lektury, a to można pewnie bardzo łatwo poprawić, tak? No umówmy się, właśnie tego tekstu nie jest dużo, więc no wystarczyłoby, żeby kumpel, koleżanka czy Ktoś to sczytał, tak, raz, dwa razy i te błędy można było szybko poprawić. A tak to wybija z lektury, bo niektóre słowa w tym komiksie zostały celowo przekręcone, a pojedyncze postacie mówią z jakimś takim manieryzmem albo właśnie z błędami. Mamy postać, która mówi totalnie nienaturalnie i z błędami, więc na jednej stronie widzimy wpadki wynikające z braku korekty a na drugiej stronie widzimy wpadki, które są świadomie wprowadzane, do, znaczy nie wpadki, tylko po prostu błędy, które są wprowadzone świadomie przez tutaj twórców i ja przez to jako czytelnik momentami głupiałem, tak, już nie wiedziałem, czy to postać po prostu tak mówi, czy to jest nazwa własna wymyślona w taki sposób, czy to jest po prostu literówka kolejna, jedna tam z dziesięciu no powiedzmy, tak, w tych dwóch częściach, więc no szkoda, tak, jeżeli ten komiks będzie jakoś, nie wiem, miał do druk jakieś wznowienie czy coś, to myślę, że byłoby miło, gdyby autorzy tutaj te różne drobne błędy poprawili i wtedy myślę, że on no jeszcze się wybije ten poziom wyżej całościowo. No dobrze, no to podsumowując, bo chyba wyczerpuję powoli wątki, a nie chcę też analizować tutaj wszystkiego po kolei treściowo, bo po pierwsze nie chcę wam psuć lektury, a po drugie nie czuję się na siłach i tak jak mówię, to był ciężki weekend. Ja się kiepsko czułem i totalnie się nastawiałem na inną lekturę, więc tak docencie, że jednak zabrałem te myśli i ten podcast publikuję. Więc podsumowując, szkielety to o wiele więcej niż tylko zabawne paski komiksowe z kościotrupami w roli bohaterów czy narratorów. Jest to komiks właśnie pełen treści, pełen odwołań do historii, filozofii, tekstów kultury, współczesnych zjawisk, ale jest przy tym stety, niestety dość hermetyczny. Jest skierowany, wydaje mi się, raczej do starszych odbiorców, wymaga też skupienia w trakcie lektury. W sumie wymaga wiedzy poza źródłowej lub dodatkowego researchu, co zresztą sami autorzy zauważyli, bo tak jak mówię, tam w pewnym momencie pojawia się dosłownie na kadrach napis, tam wpisz w Google, wygoogluj, czy sprawdź w internecie, już nie pamiętam, wieszanie tych portretów. Um, przy tym jednak, no, obok tej rzeczy ekstremalnej, czyli parodii instrukcji kościuszkowskiej, mamy też rzeczy no, bardziej przyziemne i też takie, no no, z niższego poziomu powiedzmy kultury, tak? No, ten wątek męskości, e, zaimponowania kochance prącia behemota, kości prącia behemota e, przerabianej na penisa dla kościotrupa. E, to wszystko może dać frajdę, ale może też odrzucić, tak? Ja się nie zdziwię, jeżeli część osób zacznie to czytać i stwierdzi, boże, co to w ogóle jest. Ten komiks jest też nierówny, no bo czasami jak ta wizyta w muzeum, tej treści na kilku stronach jest bardzo dużo, a czasami kościotrupy no nie wiem, no piją denaturat przez dwie strony i w sumie jakoś strasznie dużo się nie dzieje, więc to tempo też jest ciutkę nierówne. Na pewno jednak jest to ostatecznie jedna z najciekawszych odsłon niezalu, z jakimi miałem do czynienia w ostatnich latach i szkielety, no zaskoczyły. Rzeczywiście zaskoczyły mnie. Myślałem, że to będzie trochę, no za przeproszeniem, popierdółka, że to będzie zabawny komiks taki do przeczytania, uśmiechnięcia się kilka razy i do zapomnienia że to będzie właśnie Garfield, tylko ze szkieletami. A się okazało, że absolutnie że na, po, na powierzchni tak, w, tam w kilku procentach to jest to, ale oprócz tego dostałem masę innych rzeczy i to jest pozytywne zaskoczenie. Tak. Bardzo się cieszę, że właśnie sięgnąłem po ten komik, że go zamówiłem, że mam mój własny papierowy egzemplarz. Jeśli i wy poczuliście się zaintrygowani, no to tak jak już mówiłem, odsyłam was do Róbmy Dobrze, do sklepu Róbmy Dobrze i do Gildi, oraz media społecznościowe Szkieletów, na Instagrama, Facebooka i YouTube'a. Sam zaś przyznam, że chętnie nabyłbym trzeci tom, trzeci zeszyt, gdyby się takowy ukazał. Nawet napisałem na fanpage'u Szkieletów zapytanie, tak? czy można takiego trzeciego tomu oczekiwać, no bo jeżeli taki się pojawi, to ja go na pewno zakupię i też patrzyłem na lubimy czytać, czy Paweł Kędzierski i Radosław Orzeł wydali coś jeszcze, no niestety nie, ale będę ich śledził, tak jak mi coś wpadnie w oczy, rzuci się, coś w oczy wpadnie w radar, to na pewno to zamówię, no bo na razie zaskoczyłem się pozytywnie i to nie jest wiecie wielkie jakieś odkrycie, to nie jest przełomowy komiks czy coś, ale ale był, to była fajna lektura, przyjemna, e, trochę męcząca przez to, że wymagająca, ale ja nawet chętnie do tych komiksów kiedyś wrócę, już tą taką pełną świadomością, przeczytam je jeszcze raz na spokojnie, może też więcej rzeczy odczytam, zrozumiem i jeżeli słucha nas autor, e, słuchają nas autorzy albo po prostu już czytaliście wy ten komiks i macie swoje przemyślenia, czy odczytaliście jakieś znaczenia, które mnie umknęły, no to zapraszam do komentarzy. Chętnie poznam właśnie jakieś inne tutaj znaczenia, odwołania, które właśnie do mnie nie trafiły, tak? których nie odczytałem, które mi umknęły. Ja czy zmęczyłem tym nagraniem? Ale jak słyszycie, uśmiecham się, śmieję się, więc mimo zmęczenia jestem zadowolony.